Nowiny 33 tygodnia 2013 roku, wydanie specjalne. Jest ze mną Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. I jest też Szymon Grabarczuk. Szymon z Lublina może będziemy mówić. Halo Szymon. Dzień dobry. Właśnie, no, może na początku wytłumaczymy się, dlaczego wydanie specjalne się odbywa jednak, mimo wszystko, bo nie możemy żyć bez Wikipedii. Zgadza się, dzisiaj mamy 15 sierpnia, w sobotę nie damy rady się spotkać, tak? W sobotę nie damy się rady spotkać, się jutro wyjeżdżam do, yy, z żoną na taką podróż poślubną po 26 latach. To wszystkiego dobrego. A, dziękuję, dzisiaj mamy akurat rocznicę. I, i, i nie będzie nowin. Tak troszkę nam smutno było w zeszłym tygodniu w sobotę ostatnią, jak się rozstawaliśmy, ale okazało się, że jest możliwość właśnie dzisiaj się spotkać jesteśmy w Państwo miasto przy ulicy Andersa 29. Szymon jest z nami w Lublinie. Przy jakiej ulicy? W swoim własnym domu. <śmiech> Nie chcę zdradzić i dobrze. Szymon z Lublina, ale będzie Szymon w Warszawie. To możemy już y, zapowiedzieć. Przynajmniej jest duża szansa, że będzie. 14 września podczas festiwalu Powiślenia Będziemy nagrywać audycję i będziemy przez 6 godzin w Młodzieżowym Domu Kultury, także zapraszamy do nas. Spokojnie, audycja nie będzie 6 godzinna. Nie będzie 6 godzinna, ale w trakcie, w trakcie tego spotkania z młodymi ludźmi i z mieszkańcami Powiśla będziemy mówić dużo o tym, jak Wikiradio działa i też nagramy audycję oczywiście, taką 45-minutową, jak to ostatnio robimy będzie umieszczona, będzie można wszystko zobaczyć od początku do końca, ale będzie można też zapoznać się z licencjami otwartymi, z, no, z różnymi, dostać parę gadżetów od Wikipedii na przykład, bo już tam się szykują o wolnych licencjach, też będą plakaty do wzięcia, jeśli ktoś chce gdzieś rozpowszechnić je. Będzie też krótki wykład na temat tego, co to są wolne licencje i jak z nich korzystać, no i będzie można nagrać swój głos jeśli ktoś ma ochotę, będą gotowe cytaty do przeczytania i będziemy nagrywać e, tych, którzy będą mieli ochotę na to, żeby ich nagrać i umieścić w Wikipedii. To zapraszamy 14 września. E, to już tak właściwie wydaje się, że niedługo, bo to niecały miesiąc już, już, już niecały, bez jednego dnia. Czyli co? E, mamy liczyć na Ciebie, Szymon, że przyjedziesz. No myślę, że większe są, są szanse, że będę, niż że nie będę. No to fajnie, to bardzo się cieszę. A dzisiaj właściwie spotkaliśmy się też dlatego, że no trochę zaczęło się dziać w Wikipedii. Tak, ale może z treści najpierw. No właśnie, to opowiedz Marku, co będziemy opowiadać. Na początek powiemy, jak się można zatrudnić. U Szymona najprawdopodobniej. A propos matecznika, o którym rozmawialiśmy na którejś konferencji. Potem powiemy jak szybko się udało wprowadzić, bo jak na Wikipedii to mam wrażenie, że to jest szybko, jak na takie drastyczne zmiany. Nowy system powiadomień, ECHO się nazywa, prawda Szymon? Tak jest, to jest jego nazwa techniczna, ta, ta nazwa to jest po prostu powiadomienie. Co dalej mamy? Sprawozdanie z Wikimanii, o, to, to warte uwagi jest, bo ostatnio trochę o tym mówiliśmy to ten wątek z poprzedniego tygodnia chyba niedokończony, tak, przeglądanie haseł bez źródeł, dyskusja w kawiarence, projekt grantu, to mowa o tych kolendach prawda, o tak, tak. których wpisałeś? Mm -hmm, mm -hmm. Tak, opowiemy o takim pomyśle na to, jak wzbogacić Wikimedia tak, żeby był pożytek dla wszystkich. Tak, poprawiony i doskonały mechanizm oznaczania licencji CC, aha, to Creative Commons.org, ok. Czyli nie, nie, nie nasz. Tak? No i druga rzecz bardzo podobna, też wyszukiwarka plików na licencjach Creative Commons, to ze stron właśnie Creative Commons Polska. Tak, dalej co mamy? Ekonomia. A, ten bank, o którym ostatnio też wspominaliśmy, tak? To jest ten sam Rosjanin, tak, który z nie mogła? Tam jest dokładnie opisany ten wątek, jak to wyglądało. Dużo o tym nie będziemy mówić, ale link jest w notatkach. Nasza strona Wikiradia wróciła do sieci. Nie, ona ciągle żyje. Ona cały czas wisiała tam, tak? No tylko cały czas tam pod wiosi. innym adresem. Tak, tylko adres Bardziej się, się zmienił. Tak. Mhm. I widziałem chyba w ostatnich zmianach też wyczyściłeś yy, trochę. Właśnie ja widziałem, że ostatnich zmian nie było, nawet 500 w ciągu 30 dni żadnych zmian nie było. Aha. Czyli ta zmiana adresu pomogła, okej. Okay. Chyba tak. No i wracamy do standardowej licencji YouTube'a. YouTube. Yy, tak, yy, to Tosia mi znalazła yy, tą standardową licencję YouTube, o której rozmawialiśmy. Yy, Szymon, pamiętasz, że, że mówiłeś, że nie można znaleźć tej licencji. Pamiętam, no, my, że ja nie mogę. Nie, nie. No może, tak. może mówiłem, że nie można, ale w takim razie zwracam honor. Nie, nie, że tak. Może no, jest kłopot ze znalezieniem, ale ona jest w warunkach użytkowania, zdaje się. Do, to znaczy może to nie jest, są, nie, nie jest licencja dokładnie, ale, ale tam są warunki licencji w warunkach użytkowania po prostu. Ale nie, nie, przyjrzałem się temu aż tak dokładnie jeszcze. No to co, to zaczynamy w takim razie. Praca dla wikipedystów. No to opowiedz Szymon, bo to twój, twój temat. Niedawno, chyba dwa czy trzy dni temu zadzwonił do mnie ENCY, czyli Janusz Dorożeński i powiedział, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłasza konkurs ofert Ci, którzy wygrają ten konkurs ofert, dostaną finansowanie swoich pomysłów w wysokości do 90% kosztów tych pomysłów. No i Ency powiedział, że my możemy zgłosić do tego nasz matecznik. Przez ostatni rok próbowaliśmy robić to na zasadzie wolontariatu. Zaraz powiem, co to jest matecznik. I okazało się, że na zasadzie wolontariatu to nie działa. To znaczy nikt za bardzo nie był chętny oprócz mnie, i może tam jednej czy dwóch osób, ale to wciąż było za mało, żeby, żeby to wszystko ruszyć. No i teraz Ency powiedział, że znalazł szansę na y, dosyć ciekawy sposób finansowania, i w związku z tym możemy ruszyć to pod takim tytułem. Amatecznik to jest, to ma być taki, y, powiedziałbym, zintegrowany, jednolity sposób witania nowych użytkowników w Wikipedii. Witania i obserwowania ich nowego wkładu, to ma być miejsce takie oddzielone od wszystkich tych głównych haseł w Wikipedii, takie miejsce, w którym nikt takiego nowego użytkownika nie skarci, na pewno nie w taki sposób, żeby ten użytkownik mógłby się poczuć urażony, a tak bywa, jeżeli dzisiaj nowy użytkownik coś nawet niechcący zrobi niewłaściwego z hasłem. Czyli to jest takie miejsce, jak podczas nauki jazdy samochodem, taki, taki, plac manewrowy? Mniej więcej tak. To jest, ma być przyjazne miejsce, bo tam będzie wiadomo, że to, co tam się dzieje, nie jest wiążące, nie jest, i będzie się czuł nowy użytkownik bezpiecznie, że no jak ten samochód gdzieś tam zawadzi o coś, to nic się nie stanie, nikt na niego nie nakrzyczy, chociaż instruktor może nakrzyczeć. Właśnie, a czy będzie miał swojego instruktora taki użytkownik? Czy to właśnie ma na się początku, wyłonić dopiero w tym projekcie pewnie, tak, te pomysły. Na początku w ogóle przygody z czymś takim jak przewodnicy po Wikipedii faktycznie była taka koncepcja, żeby nowy użytkownik zgłaszał się do doświadczonego i wtedy ten doświadczony mu pomagał. I wtedy faktycznie było takie powiązanie nowicjusz i ktoś doświadczony. Teraz już od kilku lat jest zupełnie inaczej, to znaczy ci, którzy są doświadczeni sami z siebie monitorują wkład nowicjuszy, chociaż i tak dostrzegamy, że jednak jest dobrze, kiedy jest jakaś forma współpracy doświadczonego i nowicjusza. Także myślimy, że w mateczniku to będzie na takiej zasadzie, że nowicjusze będą mogli sami z siebie coś zaczynać, a doświadczeni będą to szybko łapali i będą mogli y, sami na przykład y, wprowadzać jakieś tam zmiany, chociaż może to, to jest akurat szczegół, może, może z tego zrezygnujemy, y, ale myślimy nad jakąś taką y, y, wersją taką przejściową, no taką mieszaną. Y, nie ścisła współpraca jeden do jednego, i też nie taka, taka, takie osamotnienie, że jest jakaś tam grupa i jest jakaś tam grupa i jeżeli chcą, to mogą się komunikować, a w praktyce nie, nie, się nie komunikują. Myślę, no, że teraz dobrym, jest mniej tak. myślę, że dobrym rozwiązaniem jest ten szablon, który stosuje się y, wołania o pomoc i on wtedy się wyświetla na stronach y, dyskusji użytkowników, którzy się do tego zgłosili. Tylko, że z nim jest taki problem, że trzeba wiedzieć, że on jest i, i umieć go obsłużyć, a to dla no nocy, słysza, może nie być oczywiste, więc jakby ten mechanizm jakoś tak uprościć technicznie, żeby się dało łatwo wpisać tą swoją prośbę o pomoc, to może to by zadziałało dobrze. No to powiedz w takim razie Szymon, na jakich współpracowników liczysz? przy tym projekcie, którym grant już jest złożony, czy znaczy wniosek o grant jest złożony, czy nie? Czy to jest dopiero pomysł? Nie, właśnie Janusz do mnie zadzwonił z taką nowiną, że mamy bardzo mało czasu, bo 1 sierpnia wyszło ogłoszenie, a konkurs kończy się po trzech tygodniach, czyli rozumiem, że od pierwszy dzień konkursu liczymy jako drugi, więc kończy się 22. No i do, do, do 22 musimy wszystko mniej więcej tam zgrać, wiedzieć o co chodzi. I rozmawiałem przez ten czas też z, z Karolem Głąbem, czyli z Karolem 007, który już ma sporo y, doświadczenia w organizowaniu różnych rzeczy wikimedialnych, ponieważ on jest y, obecnie sekretarzem Stowarzyszenia Wikimedia Polska. On powiedział, że dobrze by było, żeby taki zespół liczył od 6 do 8 osób, dlatego że mniejsze są trochę trudniejsze i, i trochę mniej efektywne, dlatego że są mniejsze szanse, że ktoś coś dobrego wymyśli. Gorzej o jakiś, jakiś właśnie pomysł przy współpracy, natomiast trudniej się prowadzi burzę mózgów. Natomiast większe, większe zespoły no to już jest problem z komunikacją między poszczególnymi członkami. Dlatego tak mniej więcej sześć osób będzie. I to będzie zespół również pracujący wirtualnie, czyli poprzez z internet? No tak, myślę, że w większości będzie to praca wirtualna, chociaż też chciałbym, żeby ten zespół się, no chociaż raz czy dwa razy spotkał w realu. No to trzeba zaplanować takie spotkanie chyba raz, raz na jakiś czas. I na jak, na jak długo będzie rozpisane? Znaczy, bo pra, taki projekt, czy, czy, czy taki wniosek grantowy musi określać ramy czasowe realizacji tego projektu chyba. Mhm, tak. Myślę, że przyjmiemy, że to będzie rok. Rok. Mhm. Aha, no to fajnie, czyli będzie Myślę, sporo że, że... czasu na to, no? żeby to dopracować i kilka razy powinniście się spotkać rzeczywiście. No takie GDJ, czyli gdzie jesteśmy, dokąd y, zmierzamy, y, taka konferencja była bardzo pożyteczna, no bo to właśnie w zeszłym roku podczas tej konferencji ten pomysł został, y, no nie powiem, że dopracowany, ale wymyślony. E, tak, wtedy tak, tam się pojawił, tak. Pojawił się już konkret, konkretnie, jak, jak ma wyglądać i no i takie spotkania w realu jednak bardzo przyspieszają pracę e, w porównaniu z tym, co się dzieje przez internet. No jak widać, wolontariuszy nie ma i to jest chyba dobre posunięcie, żeby zaproponować pracę odpłatną. No to powiedz, jaki jest odzew w takim razie, bo już parę osób się zgłosiło chyba. No właśnie. Kiedy pisałem... Ogłoszenie o tym, że szukam kilku osób chętnych do zespołu, którym faktycznie najprawdopodobniej ja poprowadzę, to tak nade mną wisi od kilkunastu godzin, już, już to najprawdopodobniej zmieniło się w, 90, w 99%, że ja. No i kiedy pisałem to, to ogłoszenie, no myślałem sobie, że najprawdopodobniej sobie troszeczkę poczekam, zanim się dobierze cały zespół, do tego, że zanim pisałem ogłoszenie, no to tak trzy osoby mogłem podać, a jak Karol mówił, że sześć, no to w takim razie kurczę, no, no jeszcze musimy znaleźć te następne trzy osoby. A tu się okazało, że rachu ciachu po kilku godzinach zgłosiło się mniej więcej dziesięć osób. No i, i teraz y, ja miałem wyzwanie pomyśleć, kto byłby lepszy do wykonywania tych zadań w, w zespole i no, kogo tutaj wziąć. Trzeba kogoś odrzucić, tak? Tak jest. Mhm. No właśnie, te, te projekty pojawiają się tak gwałtownie i, i właściwie mają bardzo krótki termin i to takie troszkę jest stresujące, no bo, bo masz jakiś pomysł i, i właściwie ten, ten, ten grant musi dokładnie dopasować się do tego, jaki ty miałeś pomysł, a nie odwrotnie. I, i, a ponieważ czas od pojawienia się takiego, takiej możliwości uzyskania grantu do jego, do złożenia wniosku jest bardzo krótki, no to podejrzewam, że macie duże szanse, po pierwsze, bo będzie mało innych chętnych, no ale to jednak no, wymaga dużej pracy, żeby przygotować taki wniosek. 22 to już za tydzień. No zgadza się. Ja wczoraj już próbowałem tworzyć takie zręby tego wniosku, to jest mniej więcej 10 stron, przy czym część to są same dane, więc oferentem będzie, będzie stowarzyszenie. No i pisze numer KRS i takie tam inne dane, jawne, oczywiste, typu siedziba i kto jest zobowiązany do reprezentowania, może nie jest zobowiązany, tylko, tylko uprawniony do, do reprezentowania no i te dane są dosyć proste następnie jest seria takich danych, kto to ma zrobić, jakie są nasze cele, jakie są nasze środki, dlaczego potrzebujemy pieniędzy i co się polepszy dzięki samym pieniądzom, dlaczego, dlaczego nie możemy tego zrobić z frico? no to już jest trudniejsze, dlatego że muszę wiedzieć mniej więcej co chcę zrobić konkretnie, jaką metodą czy na przykład będziemy najpierw Pytali nowicjuszy, robili jakieś ankiety, a dopiero dzięki tym ankietom będziemy rozmyślali nad tym, co tutaj polepszyć i w związku z czym jak to polepszyć, czy może po prostu y, wiemy mniej więcej na czym stoimy i teraz już do roboty. No więc y, od tego zależy, czy będziemy potrzebowali ileś tam procent na ankiety, na przykład na wydruk, czy nie będziemy tego potrzebowali, czy w 99% pójdzie to na wynagrodzenia. Dla członków zespołu. No, no więc takie dane musiałem mieć zanim, e, czy muszę mieć zanim napiszę ten, ten wniosek i, i dlatego jest taki, e, no, może nie napisałem tego nigdzie, taki krótki termin właśnie kompletowania tego zespołu, dlatego że muszę szybciutko się dowiedzieć od członków, co my chcemy zrobić. I jak? No tak. I trzeba dokładnie godziny rozpisać, ile czasu, co zajmie, a to potem przecież w praniu wychodzi zupełnie inaczej. No, ale to... To godziny to może nie, ale faktycznie jest sporo takich danych, które no, nie mogę sobie wymyślić sam z siebie. No ale jak już się zacznie ten projekt, potem można zmiany wprowadzać, zdaje się, w trakcie już realizacji tego projektu. Tak, no, chyba tak. Tak mi się wydaje, no bo no, trudno jest wszystko z góry przewidzieć i, i można chyba elastycznie dosyć do tego podejść. No to cóż, to życzę powodzenia w takim razie. Jest jakaś e, strona, na którą możesz, którą możesz polecić, żeby e, obserwować ten projekt na pewno? <grym> Czy jeszcze Samo nie? Samo ogłoszenie o tym, że szukamy specjalistów, swoją drogą właśnie sobie uświadomiłem, że nie powiedziałem, jakich specjalistów szukamy. No właśnie. E, ale sama ta strona znajduje się pod adresem wyszukiwarce wikipedii, już może tak powiem, e, wikipedia dwukropek gdj wielkimi literami, ukośnik matecznik, ukośnik, mac z wielkimi literami. Skrót od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. To może Wikipedia, przy okazji wkleić wklei tutaj, mateczki, wkleić trzeba do naszego notesu. Przypomnę, mhm. że na stronie nowiny.wikiradio.org znajdują się wszystkie nasze audycje i tam również znajduje się link do naszego notesu, który ostatnio zmieniliśmy na padycentrumcyfrowe.pl. Będziemy z niego przez jakiś czas korzystać. Notatki, które służą nam do tego, żeby słuchacze, którzy coś usłyszą, czymś się zainteresują, mogli w łatwy sposób dotrzeć do szerszych informacji na ten temat. Każda audycja ma takie notatki ona właściwie składa się z, głównie z, z linków i, i opisów tych linków. Tak, ja jeszcze mam niestety dwie uwagi trochę takie, y, to znaczy, może zaznaczę na początek, że bardzo mi się y, projekt podoba, matecznik jest super i w ogóle fajnie, że się tym zajmujesz, Tar. Y, dwie uwagi takie trochę y, lekko krytyczne. Jedna to jest taka y, z punktu widzenia libertariańskiego podatki są zbierane od ludzi pod przymusem, to jest kasa z podatków, w związku z tym wykorzystujemy to zbieranie pod przymusem i to jest takie trochę, moim zdaniem, nie, nie bardzo. A druga rzecz to jest taka, czy, czy ministerstwo tutaj nie będzie potem miało jakichś pretensji, jak na przykład w ramach tego matecznika rozwiną się artykuły niepasujące, tak? Czy, czy to nie będzie tutaj jakiś powód do zgrzytów później? Nie, naszym celem jest zbudowanie matecznika jako takiego, a więc sam y, wysiłek pójdzie na budowanie struktur, które mają y, pomóc wyrównać szanse cyfrowe i tak dalej. Natomiast y, i, i to nas interesuje, żeby były wyrównane szanse cyfrowe. Natomiast co z tymi szansami już jednostki sobie prywatne, anonimowe, albo nie, nie anonimowe zrobią to, czy napiszą takie hasło, czy takie hasło, no to to już jest poza y, zakresem tego, tego grantu. No bo właśnie tego dotyczy ten grant, czyli centrum, znaczy ministerstwo chce wesprzeć działania zmierzające do wyrównania szans. Okej, okay, Czyli jeżeli ministerstwo nie będzie czytać urzędowo tych, y, tego, co powstanie w ramach y, twórczości użytkowników, to to, to, to, to to, mnie trochę uspokaja. Ja myślę, że będzie czytać, bo z Wikipedii każdy może yy, Ale czytać w sensie jako urzędnik, żeby to ocenić, jako nie, kontrolę nie, i tak nawet. dalej. Nie, myślę, nie. że to, skoro to jest poza zakresem, to to ich nie interesuje. Ja myślę, że okay. będą śledzić, yy, zobaczą, czy te założenia, które były przedmiotem wniosku, czy one zostały zrealizowane, ale nie nie pod względem tego, co, jakie hasła powstały, bo to nie jest przedmiotem tego grantu, to nie jest przedmiotem dotacji. Do, przedmiotem dotacji jest wyrównanie szans i okay. będą sprawdzać, czy te szanse rzeczywiście przez te działania, które tutaj Szymon podejmie, czy zostały rzeczywiście wyrównane w jakiś sposób i w jakim stopniu. No i czy wniosek, czy w związku z tym rozliczenie jest do przyjęcia, czy nie. Czy, czy na przykład większość pieniędzy była wydana, nie na, nie na, kodowanie, tylko na, na coś innego i, i wtedy, wtedy, ja nie wiem jak się rozlicza taki projekt, ale podejrzewam, że właśnie jakoś w ten sposób, no, trzeba uzyskać jakieś miarodajne wskaźniki realizacji takiego projektu i podejrzewam, że to są jakieś bardzo ścisłe, ściśle określone dane, które trzeba podać. Okay, mam tak ja mam nadzieję, ty Mam nadzieję, że nie będzie takiego problemu, jaki tutaj zasugerowałem. Okay. Mhm. A ja chciałem powiedzieć to, że jak piszę ofertę tego, te, tą prośbę o grant, to tam właśnie wpisuję, co będzie tym mierzalnym sukcesem, i, I po czym będzie można poznać, że zawiedliśmy albo nie zawiedliśmy. Więc sami pokazujemy mniej więcej, po jakich wskaźnikach patrzeć. I urzędnicy ministerstwa, jeżeli zechcą, to będą już dokładnie wiedzieli, co kontrolować. No, ale ja myślę, że oni mają swoje miarki. Muszą mieć swoje przyrządy. Nie oni... będą korzystać z przyrządów, które ty im przygotujesz. Właśnie, to, to, to myślę, że to jest istotne pytanie. Czy oni muszą skorzystać z tego, co ty im zaproponujesz, jak mierzyć sukces, czy mogą ze swojego wyznacznika skorzystać? No, nie wiem, chociaż to jest temat w ogóle na odrębną rozmowę, czy laik wikipedyczny może kontrolować sukces wikipedysty, skoro no. doświadczony wikipedysta mu mówi, że chce zrobić to i odniosę sukces, jeżeli zrobię tamto. No, no nie, no, ale pomyśl, Szymon, jeśli każesz komuś zbudować, znaczy przeznaczasz pieniądze na to, żeby zbudować mur o szerokości 50 cm, no to jak urzędnik potem przychodzi sprawdzać, czy ten mur ma 50 cm, to nie bierze miarki od tego, kto budował ten mur, tylko przynosi własną miarkę. No bo, to się zgadza. Bo że ta, ta seksymy, miarka może jest być inna. No, no tutaj ale... tak, ale jeśli, jeśli weźmie miarkę od tego, kto budował, no to tutaj wiadomo, że to, to, to, to nie jest dobra metoda sprawdzenia. Yy, ale Potrzeb. już, żeby sprawdzić, czy ten mur postoi 10 czy 15 lat, to potrzeba technika, który się zna na budowie murów. No właśnie. Więc urzędnik sam z siebie tego nie będzie w stanie skontrolować. No A jedynym technikiem, który się zna, zna na budowie matecznika, <głos> jes jesteśmy my. Jesteśmy jedynymi, tak, więc... No, ale oni pewnie potrafią ocenić, czy to y, założenia są ok, czy, czy te, te, te, te działania, które zostały wykonane, czy rzeczywiście y, przyczynią się do wyrównania szans. No, to mhm. w sposób oczywisty widać, bo my w tym siedzimy i wiemy, że, że takie działania są potrzebne, bo to wszyscy sygnalizują. No, to my będzie... Jeszcze może tak na sam koniec mhm. powiem, że y, potrzebujemy grafików komputerowych, którzy by y, tworzyli ikony, z tym, że z grafikami to chyba będzie tak, że najpierw przez ten rok my będziemy pracowali, może pół roku, e, a dopiero potem, jak już wypracujemy ileś tam stron, będziemy wiedzieli, w którym miejscu jaka ikonka ma się pojawić, to dopiero wtedy e, poprosimy o zrobienie ikonek, a nie na początku. No to jest chyba logiczne. E, tak mi się przynajmniej wydaje. E, mm, Szukaliśmy też jeszcze wczoraj programistów, ale chyba jeden już kolega, który się tym zajmuje, wyraził zgodę i chyba on odbędzie w zespole. Szukaliśmy też doświadczonych wikipedystów, którzy są zainteresowani pomocą w, w przebudowywaniu systemu pomocy dla nowicjuszy, ale też zgłosiło się dwóch kolegów, myślę, że, że to jest wystarczające. No ja jako koordynator to myślę, że w tej roli też się sprawdzę, dlatego, że ja się po prostu tym na co dzień zajmuję, więc no z czystego perfekcjonizmu myślę, że, myślę, że tutaj podołam akurat. I co jeszcze? No i szukaliśmy tych, tych, takich i takich. Okazuje się, że dzisiaj już chyba wszyscy są ewentualnie. Jeszcze jedna osoba gdyby była zainteresowana ale to chyba, chyba tak od tej strony merytorycznej także mogę powiedzieć, że dalej szukamy jednej osoby, która zajęłaby się merytoryczną przebudową systemu stron pomocy w Wikipedii, A więc przynajmniej, Czy, żeby czyli była... Jakąś, czyli jakąś wizją, tak? Jak ma to wyglądać? Tak, ta, wizją mhm. i no i konkretną budową stron, pisaniem tych stron no bo to trzeba przekodować tak, żeby to było bardziej przyjazne chyba dla, dla użytkownika, który pierwszy raz spotyka się z, z Wikipedią w, w formie no, i chce edytować i chce coś mm -hmm. coś zrobić. Tak. No, jednak Wikipedia nie ustanowiła takiego standardu jak Facebook no. w tej chwili e, i wiemy jak, jak się poruszać po Facebooku, jeśli ktoś korzysta. E, no i nie jest tak elastyczna Wikipedia, jak, jak właśnie te serwisy które zarabiają, bo one starają się dopasować, starają się służyć użytkownikom przede wszystkim. Co masz na myśli przez elastyczność? Bo ja mam wrażenie, że Wikipedia jest bardziej elastyczna, bo można ją sobie do swoich prywatnych potrzeb dostosować, jak człowiek będzie chciał. No, ale sama się nie dostosowuje. A to tak. to Sama się nie dostosowuje. Tak, tak. Ja się zgadzam tutaj z Borysem, dlatego że Wikipedia, nawet jeżeli są preferencje, to one są ściśle techniczne i trzeba mieć wiedzę już... Może nie, nie niekoniecznie z zakresu y, pisania skryptów w JavaScriptie, no ale y, to nie jest tak, że, że os, użytkownik niezalogowany może znaleźć w Wikipedii to, co sam chce znaleźć i ona mu sama to y, podsyła. Y, tutaj trzeba mieć konto, y, edytować swoje właśnie ustawienia preferencji i to już jest y, ściśle techniczna sprawa. No, także tak. No więc właśnie, to jest to, to tematycznik ma być, ma być bardziej przyjazny, przynajmniej na początku, żeby wprowadzić nowych użytkowników, którzy chcą edytować. I bardzo to jest dobry pomysł, oby, oby efektem była taka trwała zmiana, która rzeczywiście z, będzie jakoś ewoluować może nawet, może uda się po prostu uruchomić mechanizm, który sam będzie się naprawiał. To by było najciekawsze. No ja mam nadzieję, że ten mechanizm będzie nam długo służył, tak? I on będzie się rozwijał, nie tylko w ramach tego projektu, ale też później. No to trudno tak, żeby za trzy lata on dalej był taki, jak oni go zaprojektują, żeby był tak samo dobry, więc trzeba wymyślić mechanizmy, które pozwolą jego na jego modyfikację jego rozwój, tak, i jego rozwój. Mhm. No to jest trudne zadanie. E, życzymy powodzenia w takim razie. I, I czekamy na kolejne wiadomości. No i troszkę związany z, z tym tematem kolejny temat, nowy system powiadomień w Wikipedii, no bo ten system powiadomień, który istniał do tej pory, był prób, były próby zmian, prawda? Były próby zmian e, na jakiś różowy pasek, e, o, o czym niebieski, w ogóle mówimy z tymi powiadomieniami? Co to są te powiadomienia w Wikipedii? Marku, może ty, ty chcesz coś mi teraz powiedzieć? Ja jestem zachwycony tymi powiadomieniami, mianowicie... Ale jeszcze od początku. Od bo początku, ja tak. ja tak przewrotnie zadałem pytanie, ja wiem, co to są powiadomienia, ale ktoś, kto nas słucha na przykład, może nie wiedzieć w ogóle, że są jakieś powiadomienia w Wikipedii. Dobrze, to historycznie mamy tak. Na, teraz, jeszcze zanim to weszło, Mamy pomarańczowy pasek, który nam wyskakuje wielkim, rażącym... Ale, ale co wyskakuje? ...oknem, sekundę, zadanie próbuję skończyć, <grym> wielkim pomarańczowym oknem. Uwaga, masz nową wiadomość na stronie dyskusji, zobacz ją, tak? I to się pokazuje na każdej stronie użytkownika po tym, jak dostanie tą wiadomość. No ale to dotyczy tylko tych użytkowników, którzy są zarejestrowani w Wikipedii. Nie pamiętam, jak mają ipki. Ipki też mają pasek, czy nie? Hmm, chyba mają. mają. Jeśli chyba mają stały IP, a to najczęściej tak. jednak jest zmienny IP, więc to trudno powrócić do tego samego użytkownika. No tak, jak ktoś zmienił swój adres, tak, to, to no i dotyczy, nie dostanie powiadomienia. No i dotyczy nie czytelników, tylko raczej tych, którzy edytują, czyli tak. osób, które coś zmieniły w Wikipedii, no i teraz e, czekają, czy, czy, czy, czy ta zmiana przetrwa, czy nie przetrwa, to czy znaczy, ktoś do nich napisze. Właśnie na razie nie. Na razie jest to tylko informacja, znaczy te, z tym, co teraz jest, jest to tylko informacja, ktoś do ciebie napisał, Teraz ten nowy system mhm. jest rozbudowaną wersją. Po pierwsze pasek już nie jest wielki, gigantyczny, krzyczący na pomarańczowo, tylko y, subtelny symbol, taki jaki znamy z innych serwisów, gdzieś w rogu. Y, a druga rzecz jest tam dużo więcej informacji. Do tej pory była tylko ta informacja, ktoś napisał na twojej stronie dyskusji, teraz ma być to, teraz ma być dodatkowo ktoś cofnął twoją zmianę, y, Tar, pamiętasz co tam jeszcze? Bo ja dokładnie nie ten zaraz o. Tak, oczywiście, ja to wszystko tłumaczyłem i matkuję temu projektowi, dlatego właśnie chciałem Tobie oddać głos, żeby się dowiedzieć, tak. co inni wiedzą na ten temat. Wzmiankowanie, o, to, to, to jest bardzo fajne. Teraz spojrzałem na Wzmiankowanie, stronę. Wzmiankowanie, tak. tak czy, to, jest, czyli, to jest genialne no, jest coś rozwiązanie. Podobnego co ma Facebook, też. Ktoś e, o na Tobie tegory, napisał. Aha, mhm. czyli jeśli ktoś napisze o mnie w jakiejś dyskusji czyjejś tam, to ja będę o tym wiedział. Tak, tylko tak. musi napisać link do twojej strony użytkownika. Aha, tak. link nie wystarczy nazwy użytkownika, yy, czyli musi zlinkować. To znaczy, no, system nie wykryje jakby nazwy z y, czystym tekstem pisanej, dlatego tak. musi... Facebook wykrywa, jeśli się smutne. wpisze imię i nazwisko, to on jak gdyby sugeruje, żeby tam dodać takie powiadomienie. No to by było fajne, owszem, żeby, żeby on podpowiadał, no ale tutaj chyba nie ma, nie, nie ma na razie takiej opcji, nikt tego chyba nie planuje, nie wiesz, tak, jak to, eee, czy jest na to szansa? Teraz nikt nie planuje, a natomiast wiem, że ci programiści, którzy to rozwijają, e, już na wstępie sobie przyjęli takie założenie, że jeszcze będą to zmieniali na bazie komentarzy, które się pojawią w dyskusji, także w, e, komentarze autorstwa wikipedystów, także jeżeli któryś wikipedysta zasugeruje, żeby system mu sugerował, kogo ma, że tak powiem, slangowo pingać, wzmiankować, no to, to myślę, że oni będą mogli zbudować takie, takie narzędzie. To by było super. Dalej mamy linki do artykułów tutaj w tym spisie, czyli ktoś podlinkował do artykułu, który my właśnie napisaliśmy, znaczy niekoniecznie właśnie, bo to chyba jest nieograniczone w czasie. Tak, ktoś yy, w jednym artykule zrobił link do artykułu który my napisaliśmy. To jest bardzo ważne. Ar w artykule do artykułu. Także no. nie do naszej strony dyskusji, nie do naszej strony użytkownika, nie do naszego brudnopisu, nie do strony pomocy, którą my napisaliśmy, tylko do artykułu. No to jest, nie do szablonu, nie do To jest bardzo fajna rzecz w takim razie. Tutaj muszę przyklasnąć, bo to jest coś, czego rzeczywiście brakowało, bo o ile... Jeśli już porównywać do Facebooka, no będziemy, nie, nie unikniemy tych porównań, co na Facebooku, tam się toczą dyskusje towarzysko, no takie o pewnej części ciała Maryni, tak, generalnie, a tutaj tworzymy co, jakąś wartość dodatkową, czyli encyklopedię, no, coś, co jest bardzo wartościowe i Taka informacja zwrotna, że ktoś ko korzysta z, naszej, z naszego wkładu, z naszej pracy, no jest bardzo istotna i wpływa też motywująco raczej na, na, na tych, którzy edytowali to. Tak, proces. to ja tutaj mam od razu taki pomysł, że może nie tylko do tych, które stworzyliśmy artykułów warto, żeby nam się po pojawiało, ale też do tych, które na przykład do jakiejś dodatkowej specjalnej listy dodamy. To też mogłoby być użyteczne. No, napisz taki komentarz, proszę bardzo. Spróbuję to gdzieś wpisać. A jeszcze chciałem spytać, czy Wikimedia Commons też tutaj wchodzi w grę? To znaczy, jeśli tam umieszczę jakiś plik i ktoś go zamieści na stronie Wikipedii, to ja dostanę powiadomienie o tym? Twoje pytanie się wpisuje w takie trochę szersze, to znaczy, czy moja akcja podjęta na jednym serwisie wiki będzie widoczna w powiadomieniach, z których będę korzystał na drugim serwisie wiki. No właśnie. Póki co, te powiadomienia są lokalne, ale programiści planują i są zdecydowani, że będą tak zwane cross-wiki, czyli jestem w Wikipedii polskojęzycznej i dowiaduję się, że ktoś wzmiankował o mnie na Wikipedii rosyjskojęzycznej, ktoś w Wikipedii fińskojęzycznej wykorzystał mój plik z komonsów i tak dalej. No to fajnie, to, to, to dobrze, że to jest, jest jakiś progres w, te, w tym kierunku, jakiś postęp. Następny, bo to jeszcze nie wszystko y, z tych powiadomień, okazuje się, że tego jest więcej niż, niż to wygląda na pierwszy rzut oka, rewerty, zostaniemy powiadomieni, że ktoś... Y, Rewertował naszą edycję, czyli wycofał. Naszą czyli edycję. anulował naszą edycję. Anulował albo wycofał. I to Aha, i to. Okay. I to A. jest właśnie gwóźdź. Według mnie to jest najważniejsze. Teraz dowiadujemy się właśnie za pomocą tego, jak to anglojęzyczni mówią, pomarańczowego paska zagłady. Hmm. Hmm. Ten pomarańczowy pasek zagłady mówi nam, że ktoś do nas raczył napisać. A to, że ktoś anulował naszą edycję. Możemy o tym wiedzieć, możemy się o tym nigdy nie dowiedzieć, jeżeli ktoś nam o tym nie napisze. To znaczy, są dwa warunki, żeby ktoś do nas napisał i ktoś do nas napisał właśnie o tym. A teraz będziemy o tym wiedzieli zupełnie niezależnie. To znaczy, wystarczy, jeżeli ktoś że. No właśnie, wiedzieć, że ktoś... że jego edycja mm -hmm. została anulowana, to teraz musi sprawdzać tą stronę, jak ona wygląda. A... No, albo dodać sobie do obserwowanych. No to znaczy, wtedy też musi. Jeżeli nie... ma, jeżeli w ogóle mm -hmm, wie, że są obserwowane. Tak. Mm -hmm. No to jest duża zmiana na pewno i, i chyba wpłynie też na większy stopień komunikacji pomiędzy użytkownikami. Myślę. Tak, czy w tym powiadomieniu pokazuje się opis zmian tego wycofania, tego opis rewertowania, zmian? Hmm. bo to by było tak, użyteczne. Tak tak, tak, tak, tak, tak, No to Czyli całe szczęście. Coś jeszcze w takim razie w tych powiadomieniach będzie to duża zmiana. Zmiana uprawnień użytkownika, czyli na przykład nadanie statusu redaktora będzie się pojawiać, e, znaczy statusu funkcji, bym powiedział raczej. E, no dobrze, no ale tak, e, uprawnień powiedzmy. Tak, e, do, e, jesteś redaktorem, masz, dostajesz teraz powiadomienie, to też e, myślę, że będzie przydatne, chociaż teraz to robi bot, więc ten bot chyba jakby będzie miał tylko tyle, że mniej pracy. Czy to coś e, ale więcej jest? Bot wyłącznie tak zwaną witajkę dla redaktorów, czyli e, bot, zresztą bot jest opóźniony, Dlatego, że bot sprawdza listę redaktorów, patrzy, kto został niedawno redaktorem i dopiero wtedy do nich wysyła. A teraz to będzie tak, że osoba nadaje status redaktora i powiadomienie w tym momencie idzie do użytkownika, że jesteś redaktorem. I dopiero potem bot sprawdza listę nowych redaktorów i wysyła linki, które są przydatne nowym redaktorom. Ale to jest następny krok i, i to jest... Podobna funkcja, ale może współistnieć i się to dopełniać. No, y czy jeszcze coś mamy pilnego do przekazania w strefie? Y jeszcze z tego mam, mm -hmm. mamy powiadomienie, właśnie, czyli to, że udało Ci się założyć konto i y y zasugerowanie pierwszych edycji. Y kiedy potwierdzi adres mailowy. No to myślę, że też będzie bardzo dla Nowym przydatne. Bo musimy tak, to czasu myślę, pilnować. Można, przepraszam, że ci przerwę jeszcze, Dorysia. No no. Tutaj właśnie chyba wpleciemy w to matecznik. To znaczy założyłeś konto, witamy i w tym momencie nie idź do strony głównej, dlatego, że tam bywają różne nieprzyjemne sytuacje, tylko zapraszamy do matecznika na nasz plac manewrowy nie rozwijaj się po dwupasmówkach, no a tutaj mhm. sprawdź, jak się kieruje. No dokładnie, czyli takie, takie miejsce z, z dużymi ograniczeniami ruchu, na przykład do 20 km na godzinę, żeby się za bardzo nie rozpędzać. To musimy zamknąć temat powiadomień. Jeśli coś będzie, to jeszcze może w przyszłym tygodniu, bo już mamy 38. minutę audycji, niewiele nam czasu zostało, 5 minut ponad. 7. Więc y, musimy się sprężyć i podać kolejne, y, kolejne y, tematy, o których mówiliśmy. Sprawozdanie z Wikimani jest już na oficjalnej y, wiki stowarzyszenia. Y, no, mówiliśmy o tym tydzień temu. Y, teraz widzę, że stronka rzeczywiście bardzo bogato jest tutaj y, wypełniona. Jeśli ktoś ma ochotę dowiedzieć się, co... Działo się z, i, i jak to opisują nasi wikipedyści, którzy tam byli, niestety nie udało im się nagrać rozmowy dla nas, ale, ale w przyszłym roku obiecuję, że, że będzie takie, takie nagranie. To jeśli ktoś ma ochotę, to niech sobie zerknie tutaj w sprawozdanie z WikiMani 2013 z Hongkongu. Kolejna rzecz, będziemy. To jest y, przeglądanie haseł bez źródeł, to możemy sobie zostawić na przyszły tydzień ewentualnie, czy to jest powtórka jakaś? To znaczy, to jest dyskusja w kawierence, więc to może zostać. Mm -hmm. O projekcie Wikigrantu też opowiemy za tydzień. E, poprawiony i udoskonalony mechanizm oznaczania licencji. Gorąco zachęcam, żeby jeśli ktoś chce oznaczyć swój utwór, wszedł na tego linka, który znajduje się w notatkach do audycji na stronie nowiny.wikiradio.org w audycji nowiny 33 tygodnia, to właśnie ta audycja, którą nagrywamy. Um, bardzo wygodnie się teraz to robi, chociaż jeszcze nie jest przetłumaczone na język polski do końca. Bardzo mnie to dziwi, bo to chyba w sumie dosyć łatwa rzecz, ale może nie jest aż tak łatwa, jak mi się wydaje. Pierwsza strona, którą otwierasz, w całości po polsku. Była... Nie, ale jeśli tam już treść licencji określasz, bo Aha. tam jest mechanizm cały, który bardzo ułatwia przygotowanie stopki do materiału, który jest hmm. publikowany. Natomiast tam jest, że aut, autorem, no nie, trzeba zmieniać na polski po prostu. E, że jest baj na przykład, a nie, że jest autorem ktoś, prawda? Że jest licencet on jakiś tam. Aha, już w tym creative ko commons. kodzie wynikowym. Tak, w kodzie tak? wynikowym. To też może wrócimy kiedyś do tego tematu jeszcze, jak to się rozwinie, ale tu chyba więcej nie ma nic do powiedzenia. Wyszukiwarka plików na licencjach Creative Commons też znalazła swoje miejsce. Mm, tylko, że posiada jeden drobny problem, ja bym chciał znaleźć wszystkie pliki muzyczne według tej wyszukiwarki, a tu guzik, tu trzeba wpisać przynajmniej jedno słowo, żeby, żeby ta wyszukiwarka zaczęła działać. No ja bym chciał znaleźć wszystkie muzyczne z tego portalu na przykład i nie da się. Jak klikam search to, to nie ma, no, nie wiem, może, może, ja czegoś nie wiem i nie, nie umiem obsłużyć. No u mnie też nie działa, także, także nie przewidzieli takiej opcji. Trzeba wpisać jakiś wyraz i dopiero szukać. I tylko znaleźć wtedy można te, z tym wyrazem, efekty wyszukiwania. Ale myślę, że to będzie poprawione również, albo ja się czegoś dowiem, jak to, jak to zrobić. Link o tym, jak Rosjanin wykiwał bank. Dosyć głośna sprawa ostatnich dni, właściwie tygodni. Dokładnie opisana jest w notatkach, w linku. Pod którym można znaleźć dokładny opis tej historii. No i jeszcze dwie rzeczy. To jest strona Wikiradia. Właśnie mieliśmy stronę Wikiradia przecież skonstruowaną na mechanizmie Wiki, tak jak chcieliśmy od początku. Potem był spory problem, bo bardzo nas spamowano i i, i, i no tworzono mnóstwo nowych kont użytkowników i to po prostu nie działało tak, jak powinno. E... O, już sygnał się pojawił. Nie, momencik. Jeszcze chwilkę mamy. Jeszcze chwilkę mamy. E... I... No i musieliśmy zrezygnować z tej strony, bo nie nadążyliśmy, nie mieliśmy chętnych do administrowania, do usuwania, do postawienia jakichś botów, które by to zabezpieczyły. Ja nawet nie wiedziałem, jak wyłączyć tam znaczy można tam, zdaje się, włączyć moderowanie nowych użytkowników. Zdaje się, że można. No ja nie wiem, jak to się robi. Ty Szymon, może wiesz, jak to się robi? Jak się moderuje nowych użytkowników? Co to znaczy? To znaczy, jeśli ktoś chce się zapisać do wiki, nie mówię o wikipedii, tylko do wiki, do, w tym mechanizmie wiki, że jest nowy użytkownik, to czy da się moderować takie wpisy? Bo u nas dużo botów się pojawiało które się chciały rejestrować i u z Moderować, To znaczy wyrażać zgodę na tak. utworzenie konta, tak? Tak, mhm. Ym, No da się, to znaczy jak dokładnie, być może to może być w PHP, yy, czyli w jeden krok głębiej yy, mhm. techniczny ten mhm. yy, system, ale no pomyślimy. No to pomyślimy. gdybyś mógł zajrzeć właśnie wiki wikiradio.vt.pl to jest taka pełniejsza strona z większą ilością informacji na temat Wikiradia. To jest stary adres, który mieliśmy zanim udało nam się uzyskać domenę wikiradio.org, a tam właśnie wiszą ciągle podcasty tylko właściwie, albo aż. Natomiast ta strona, będziemy chcieli do niej wrócić, tylko że ona na razie jest nieaktualizowana, nie mamy siły na to, żeby to aktualizować, no już wiki ma nowe wersje, trzeba by tam była zaktualizować te mechanizmy. Tak, także jak będzie nas więcej, to myślę, że, że wrócimy do tego. A może ktoś ze słuchaczy nam pomoże na przykład i będzie chciał coś tam podziałać, to, to zapraszamy. No i ostatnia rzecz, o której mieliśmy powiedzieć, to standardowa licencja YouTube. Też dzisiaj nie zdążymy omówić, ale link jest w każdym razie do warunków tej licencji, a właściwie do warunków użytkowania w których opisana jest licencja, no i nie jest to tak, jakby się każdemu wydawało. Można sobie dokładniej zajrzeć. No i cóż, i to już właściwie ostatnie sekundy audycji, także będziemy się żegnać. Dziękujemy bardzo za uwagę i dziękujemy stacjom Radio Aspekt, Radio Wnet i Wolne Media, które transmitują, retransmitują naszą audycję. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony nowiny.wikiradio.org oraz wikiradio.org. E, można znaleźć tam linka do notesu, do którego można dorzucić jakiś ciekawy, interesujący temat, o którym chcielibyście usłyszeć z zakresu Wikipedii i wolnej kultury. To zapraszamy i do usłyszenia już nie za tydzień, ale tak za tydzień z kawałkiem. w sobotę. Do spotka. soboty. Mhm.